Manipulacje bez przytomnością. History niedoskonałe z podcastu Manipulacje bez przytomnością. Bogna usłyszała, jak ktoś wchodzi na stopnie i za chwilę rozległo się łomotanie do drzwi. Włożyła mokrą chustkę z powrotem do miski i poszła otworzyć. Na progu stał Martyn. Rzuciła mu się na szyję, a on przytulił ją czule do swojego zimnego, ośnieżonego odzienia. Weszli do chaty. Dzień rozjaśniał się z wolna promykami słońca, ale wewnątrz światła było jeszcze niewiele. Idący od ognia blask ogarniał izbę ciepło i przytulnie. Bogna ruchem ręki wskazała łóżko w głębi. Leżała na nim bianka. Martyn jednym rzutem oka zorientował się, że dziewczyna jest w gorączce. Posłał siostrze zatroskane spojrzenie. Bogna wskazała mu stołek, zapraszając, by spoczął i sama usiadła obok. – Słabe zdrowie ma dziewczyna – odezwała się. – Miastowa! – komentował Martyn. Dostała w nocy gorączki i dreszczy. Niepotrzebnie mi ją wczoraj, taki kawał do wsi. Martyn nic nie powiedział, tylko w pocieszającym geście chwycił siostrę za dłonie. Alinka ciągle zagniewana? zapytała po chwili. Nie. Nie chciałam, żeby się tak martwiła. Nie martwi się. Naszykowała mi dla was pełne sanie, Zostawiłem konie u Barcego, bo tu drogi do was nie ma. A ty? Nie gniewasz się? spytała. Boguś, przecież ja cię znam, dziecinko. Mało to mi razy mówiłaś, że z chęcią byś nas od siebie uwolniła. Ja ci bronić niczego nie będę, ale zawsze pamiętaj, że brata masz. Bogna poderwała się, bo z łóżka rozległo się niepokojące kaszlenie bianki. Zwilżyła jej usta, Okryła mocniej pierzyną i obmyła jej rozpalone czoło. — Wiesz co? Ja pójdę lepiej i przyniosę wszystko, co z domu Alinka dała dla ciebie. Może co się wam akurat teraz przyda, kiedy ona taka chora? Martin podniósł się ze stołka i ruszył do drzwi. Bogna złapała go jeszcze zanim wyszedł i wtuliła się bez słowa w wielką, braterską postać. Objął ją więc, zdjął ponownie rękawice i czule głaskał po włosach swoją małą siostrzyczkę. Po jej policzku potoczyła się paląca łza, którą otarła szybko. Nie chciałaby widział. Łagodnie rozluźniła jego uścisk. Ich dłonie rozłączyły się i za Martynem zamknęły się drzwi. Bogna usiadła przy stole. Ukryła twarz w położonych na nim splecionych ramionach, i poczuła jak ogarnia ją fala niemocy, zwątpienia i rozgoryczenia. Pod jej wpływem, pod powiekami wzbierać zaczęły już teraz całymi strumieniami łzy. Bogna załkała cicho, cichutko, by nie zbudzić śpiącej Bianki, by nikt nie widział. Martyn poszedł pod dom barcego, gdzie zostawił sanie. Barcy ciepło opatulony prowadził właśnie konie do stodoły. Z jego ust szły kłęby pary, która szronem osiadała na potężnych wąsiskach. Zobaczyli się z daleka. – Bierę te konie do środka, bo zamarzną tu! – krzyknął do Martyna z daleka. Martin machnął mu ręką, podszedł do sań i zaczął zdejmować z nich pakunki. – Co, Martin? – usłyszał niespodziewanie za plecami z oddali głos Antośka. – Alina z domu cię wyrzuciła! – zapytał śmiejąc się szyderczo. Martyn odwrócił się do niego, ale nie odpowiedział na te zaczepki i Antek poszedł dalej. Wkrótce zniknął za drzewami na zakręcie drogi. Słuchaj, barcy, odezwał się Martin, kiedy tamten wrócił ze stodoły i podszedł do niego. Nie pomógłbyś mi? Trzeba to wszystko przewieźć do wagrowej chaty, wskazał ruchem ręki na swoje sanie wypchane do granic możliwości różnymi skrzyniami, misami i tobołkami. Najwięcej miejsca zajmowało łóżko. – A co mam nie pomóc? – bez namysłu zgodził się Barcy, wzruszając ramionami. Załadowali potem wszystko razem na zbite w pośpiechu z desek drewniane płozy, wymyślnie zaprzęgli do tego jednego z martynowych koni i ruszyli w stronę leśnej chatki. Barcy prowadził konia za uzdy poprzez las, wąskimi dróżkami, ledwo teraz widzialnymi, a Martyn idząc z tyłu pilnował, by nic nie spadło z tych prowizorycznych sań. Bogna zdziwiła się, widząc ich, jak wnoszą do środka coraz to nowe i nowe pakunki. Na końcu wtaszczyli wielkie, drewniane łóżko. To samo, na którym Bogna sypiała przez tyle lat, mieszkając u brata. – No, to już wszystko! – odsapnął Martyn, siadając na stoku, by złapać oddech. Barty stał w głębi bez słowa i przyglądał się. Odnalazł wzrokiem śpiącą biankę i zapytał od razu – – Chora! – Bogna potwierdziła skinieniem głowy i swą zatroskaną miną. Podeszła do Martyna, objęła go za szyję i przytuliła się. – Dziękuję. Dziękuję wam za wszystko. – Alince! – Ja przyjdę, jak tylko Bianka wyzdrowieje. Przyjdę powiedzieć Alince sama. – Ucałowała oba policzki brata. – Martyn uścisnął ją, może ciut za mocno. – No! – to pamiętaj, że brata masz, poklepał ją po obu ramionach. Będę wracał, bo roboty mam jeszcze dużo na dziś. Bywaj, Bogna, pożegnał się Barcy. Odprowadziła ich do drzwi. Obserwowała przez okno, jak brat chwyta konia za uzdę i obaj mężczyźni oddalają się ścieżką biegnącą w las. Śledziła ich wzrokiem, dopóki nie zniknęli jej zupełnie z pola widzenia. Kiedy wraz z barcem zaprzęgali z powrotem do sań, Martin poprosił go jeszcze, by z dobrego serca doglądał czasem jego siostrę. Czuwał, czy nie ma oby jakichś kłopotów. Wiesz, ja mieszkam dalej na wiosce, a ty masz je tu pod bokiem. Baby to tylko baby. Sam wiesz, Barcy, co ja ci będę gadał. Będę wdzięczny, gdybyś miał baczenie na tę moją boguśkę. Nie ma o czym gadać. Martyn... Czy ja to nie wiem, że ty tam i tak dość roboty masz ze swoją gromadką? Nie troskaj się, będę czuwał. Dziękuję. Martyn poklepał go po plecach. To bywaj, odezwał się, wsiadając już do sani. Bardzo podniósł rękę w pożegnalnym geście i klepnął konia. Martyn szarpnął zalejce i sani ruszyły, wioząc go do domu. Podcast bez przytomnością.